Minęła 16.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualność jedynki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Czy uda się odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach? Dziś w Sejmie debata, jutro głosowanie. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity. Zginął 77-letni kierowca. Trzymany jest ruch pociągów. W lasach akcja szczepienia lisów. Rozrzucane są preparaty. Uważajmy podczas spacerów z psem. Dziś debata, jutro głosowanie. Koalicja rządowa spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Potrzeba do tego trzech piątych głosów w Sejmie, koalicja rządowa nie ma takiej większości. Mimo to, zdaniem Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej, warto przeprowadzić głosowanie w tej sprawie. Jest ważne pokazanie, kto stoi po stronie Polaków, kto stoi po stronie tych, którzy chcieliby bezpiecznie się poruszać po różnych rynkach, inwestować w swoje środki, a kto stoi po stronie szebranego biznesu, który jeszcze dodatkowo, jak przedstawił te informacje premier, wspiera finansowo poszczególne grupy polityczne. Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ustawa przygotowana przez rząd jest nadregulacją, która wypchnie z Polski firmy zajmujące się kryptoaktywami. Cały świat idzie w kierunku kryptakrywów. Donald Trump, Stany Zjednoczone, wszystkie nowoczesne gospodarki. Tylko oczywiście Polska ma stać się takim skansenem technologicznym. Do tematu wrócimy w rozmowie dnia. Gościem jedynki o 16.35 będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Zgrzyt na linii Centrum Polska 2050 i PSL. Dwa ostatnie kluby zamierzają zbojkotować spotkanie, na które przedstawicieli koalicji rządowej zaprosiła minister klimatu. Ma odbyć się dzisiaj o godzinie 17. Jednocześnie nie wykluczają poparcia wniosku opozycji w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski. Polska 2050 i PSL zaprosiły minister klimatu do Sejmu na 27 kwietnia. Jak słyszymy, przebieg tej rozmowy zadecyduje, jak zagłosują w sprawie wniosku opozycji. Paulina Henik-Kloska postanowiła jednak zorganizować własne spotkanie dla koalicjantów. Kluby trzeciej drogi nie przyjdą, bo jak mówi Szymon Hołownia z Polski 2050, ta rozmowa powinna odbyć się w Sejmie. Minister jest powoływany i odwoływany przez Sejm. To minister ma się tłumaczyć przed Sejmem. Minister klimatu sugeruje obu klubom złą wolę. Ci, co chcą naprawdę rozmawiać o postulatach, przechodzą. Ci, co chcą uprawiać dalej politykę, nie przechodzą i będą dalej uprawiać politykę. Na spotkaniu pojawią się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy nie wyobrażają sobie, aby część koalicji rządowej odwołała minister wspólnie z opozycją Michał Fabisiak, Polskie Radio. Do głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności ma dojść na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tragedia na torach. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity na przejeździe kolejowym w pobliżu przystanku Aleksandrów, to jest na trasie między Łukowem a Radzeniem Podlaskim. Zginęła jedna osoba, to podróżujący samochodem 77-latek. Ruch pociągów w tym miejscu jest wstrzymany, mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zlekceważył na przejeździe znak stop i wjechał bezpośrednio pod pociąg Intercity relacji Warszawa Wschodnia-Lublin Główny. W pociągu podróżowało 60 osób pasażerom i o wsłudze pociągu nic się nie stało. Niestety jest jedna osoba śmiertelna i jest to osoba podróżująca samochodem. Wstrzymany jest ruch pociągów. Dla pasażerów pociągu Intercity przygotowano komunikację zastępczą. To są aktualności jedynki. Słowacja zgodzi się na wypłatę pożyczki dla Ukrainy, ale będzie blokować sankcje wobec Rosji, zapowiedział słowacki minister spraw zagranicznych. Podkreślił, że jego kraj uzależnia swoje stanowisko od ewentualnych gwarancji w sprawie tranzytu rosyjskiej ropy. Szef słowackiej dyplomacji zaznaczył, że Bratysława zgodzi się na nowy pakiet sankcji dopiero, gdy otrzyma gwarancje dotyczące rurociągu Przyjaźń. Rosyjska ropa nie płynie nim na Słowację i Węgry od końca stycznia, gdy Rosjanie ostrzelali infrastrukturę przesyłową na zachodzie Ukrainy. Bratysława oskarża Kijów o celowe przedłużanie napraw z powodów politycznych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w ostatnich dniach, że rurociąg przyjaźni zacznie działać jeszcze w kwietniu. Premier Słowacji Robert Fico podważył jednak jego słowa. Według Słowackich władz Ukraina już parokrotnie nie dotrzymywała deklarowanych terminów wznowienia tranzytu ropy. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Na przykład w województwie podlaskim preparaty będą rozrzucane od jutra do poniedziałku. Dariusz Godlewski z Nadleśnictwa Łomża doradza jak się zachować, gdy natrafimy w lesie na taką szczepionkę. Nie dotykajmy tego, nie sprawdzajmy, nie wierzmy tego w ręce. Generalnie są to bezpieczne środki, także jeżeli nawet weźmiemy je w ręce i sobie ręce umyjemy, to naprawdę nic nam nie zagraża z tego tytułu. Od dzisiaj szczepionki są rozrzucane w województwach lubelskim i podkarpackim.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 Pochmurno nad morzem, w centrum i na Podhalu deszczowo. W pozostałych regionach pogodniej słonecznie. Temperatura od 10 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 12 na północy kraju, 15 we wschodnich regionach, do 19 na ziemi lubuskiej. A ciśnienie w Warszawie to teraz 1006 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 Jedynki. I dzisiaj to też się prosi, żeby krzyknąć lody, lody na patyku po południówka nad Bałtyku, Pociąg do jedynki, drodzy Państwo, tym razem zawiózł nas do Sopotu, bo przypomnę, że trwa nasz urodzinowy tydzień. Tydzień, który z okazji naszego stulecia spędzamy w podróży. Zaczęliśmy od sygnałów dnia z dworca centralnego, potem cztery pory roku wjechały aż na Kasprowy, a wczoraj w samo południe, zapowiadaliśmy hejnał z wieży mariackiej, z wieży mariackiej. Specjalne wydanie sygnału prosto z Dworca Centralnego w Warszawie. Miejsce zupełnie nieprzypadkowe, Szanowni Państwo, bo stąd naprawdę można dotrzeć w każdy zakątek Polski, czyli wszędzie tam, gdzie radiowa jedynka dociera już od 100 lat. Spokojnie mogę powiedzieć, że takiej audycji jeszcze nie było. Zdarzyła nam się audycja z gór i nam się wydawało, że to jest wysoko, bo to była śnieżka, ale z Kasprowego cztery pory roku to jeszcze nigdy nie nadawały. Ale jak urodziny, Panie i Panowie, to musi być impreza. A jak impreza, to muszą być góry, bo najlepsze imprezy, najlepsza zabawa, no to wiadomo, że u nas w Tatrach w Zakopanem, na Kasprowym. Tu radiowa jedynka, program specjalny z okazji naszych setnych urodzin. Program w samo południe przeniósł się do Krakowa naszymi gośćmi będą legendarny krakowski muzyk i autor tekstów Andrzej Sikorowski oraz jeden z najwybitniejszych znawców historii radia, profesor Zbigniew Bajka. Karol Surówka to jest szczególne wydanie w samo południe. Jak Państwo słyszeli, każdy z moich radiowych kolegów twierdził, że jest w wyjątkowym miejscu i ja też się z tego nie wyłamie. Dzisiaj plaża, szum morza, rybka, gofry, molo, mąciak i wiele więcej. Mówiąc krótko, ekspres jedynki ze skweru kuracyjnego w Sopocie. Wpadnie do nas po godzinie 17.00 Tomasz Lipiński, który tutaj właśnie, no chyba, swój spokój odnalazł. W mieście grasuje też z mikrofonem, to uprzedzam wszystkich tych, którzy spacerują sobie. Grasuje z mikrofonem nasza reporterka Ania Zagrzewska. Gdzie jest teraz? No to sprawdzimy już za chwilę. Ja zapraszam do nas, do naszego plenerowego studia z widokiem na Sopockie Molo. Zapraszamy do słuchania. Ekspres Jedynki. Ruszamy. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. I 71 151, ten sms-owy numer mogą sobie Państwo już teraz zapisać, bo mamy też nasze piękne jedynkowe, urodzinowe gadżety też do zdobycia do godziny 18. A jak? O tym opowiem już za chwilę. To jest ekspres jedynki prosto z Sopotu, prawie że z sopockiego Molo. No, na pewno nasze studio jest z widokiem na Sopotskie Molo. Przepiękna pogoda, bezchmurne niebo. Urodzinowo nasi słuchacze też się pojawili. To jest taki całkiem spory tłumek się zrobił, więc to jest bardzo miły widok spotkać się z Państwem. No, obok mnie jest pani Helena, która przyjechała z Wołowa i chciała powiedzieć coś, co było zupełnie nieprzygotowane wcześniej, prawda pani Heleno? Tak jest. Przyjechałam tutaj z koleżanką specjalnie po to, żeby wziąć udział w urodzinie. W jedynki polskiego radia, której słucham przez całe życie z umiłowaniem wielkim. I co jeszcze pani miała dodać, pani Heleno, zupełnie spontanicznie? Że specjalnie zmieniliśmy plan zwiedzania po to, żeby dzisiaj być w Sopocie i z jedynką się spotkać. To ja mam wrażenie, że ktoś tutaj kroi cebulę, bo mi się oczy troszkę zaszkliły. Pani Heleno, miłego zwiedzania Sopotu życzę. Pozwoli pani, że my się troszeczkę przeniesiemy w inne miejsce, bo Ania Zakrzewska zdaje się będzie chciała państwu opowiedzieć, że. W Sopocie poza morzem, poza Molo jest też przepiękna architektura, prawda Aniu? Zgadza się i jeśli pani Helena jeszcze mnie słyszy, to ja może dla niej będę miała podpowiedź na pewien spacer. No bo zawsze właśnie mówimy o Molo, mówimy o Monciaku, o Grand Hotelu, ale proszę państwa, wystarczy... Troszeczkę zboczyć z tych głównych dróg, skręcić w prawo, skręcić w lewo i można przyjrzeć się wyjątkowej architekturze sopockiej, a konkretnie pięknym werandom. I o tych werandach wszystko wie Justyna Gibbs, kustoszka Muzeum Sopotu, która jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Specjalistka od werand. No to w ogóle powiedzmy, skąd te werandy się tutaj wzięły i dlaczego akurat w takim stylu w szwajcarskim takie budowano? Werandy w Sopocie pojawiły się mniej więcej w latach 80. XIX wieku i był to trend popularny właściwie w całej Europie. Podobne elementy można odnaleźć zarówno nad Morzem Północnym, nad Bałtykiem czy nawet w Otwocku. E, ponieważ, tak, e, przypominają trochę świdermajery te e, nasze tak, mazowieckie. E, ponieważ e, ta moda, e, już wtedy były e, różnego typu czasopisma architektoniczne, więc e, moda bardzo szybko się rozpowszechniła, a właściwie powstała... W, w Szwajcarii, e, ale oczywiście z, e, z elementami architektury wiejskiej. I dziś od ponad 100 lat możemy je tutaj podziwiać. E, najwięcej znajduje jej się ich się właśnie tutaj m, przy ulicy Hafnera, gdzie jesteśmy. E, tutaj, e, no, ta, przy której stoimy jest chyba najpiękniejsza. Co my tutaj widzimy, gdyby mogła Pani tak namalować e, słuchaczom? Trudno powiedzieć. Dla mnie każda weranda w Sopocie jest e, warta e, zobaczenia. E, ta, którą pani teraz pani pokazała. Są z Stoku, pan Radosław i pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I podobno petentów w urzędzie, no nie chcę powiedzieć męczycie jedynką, tylko piścicie ich uszy, tak? My petentów interesantów w urzędach witamy radiową jedynką. Powiedział pan to o wiele piękniej. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że nasi słuchacze do nas przychodzą do naszego plenerowego studia. No i znacznie więcej klimatów sopockich będzie do godziny 18. A za chwilę usłyszymy się z naszą reporterką Dagmarą. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. No, jak nie Nie znamy nic i wszedno, potem czujemy się kiełno. Kiedy uczyli o błędach, dzisiaj się tworzy legenda. Za pomocą stopki i wędka. Dodaj do tego Amsterdam, wiesz dokładnie o co. Nie G, na pewno Państwo słyszeli, słuchając radiowe jedynki sprzeciwiają się zmianom w zasadach tworzenia rezerwatów. Chodzi o propozycję PSL-u i Polski 2050. Według ich poselskiego projektu za utworzenie rezerwatu będzie odpowiadał samorząd, a obecnie jest to decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska. No i tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Dagmaro, pozdrawiam Ci bardzo serdecznie z Sopotu i opowiadaj, czemu ta zmiana jest tak istotna, co o tym projekcie sądzą właśnie organizacje przyrodnicze. Dzień dobry. Według tych organizacji oznacza to drastyczny spadek liczby tworzonych rezerwatów. Ten wprowadzony mechanizm, ich zdaniem, byłby podobny do tego, który obowiązuje przy tworzeniu parków narodowych, które z kolei mogą się skończyć albo utworzeniem ustawy, albo rozporządzeniem. To stąd też Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot obawia się, że po wejściu w życiu tej ustawy utworzenie rezerwatu będzie tak samo trudne jak Parku Narodowego.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 No i teraz e, za utworzenie rezerwatu odpowiada regionalny dyrektor ochrony środowiska. On decyzję swoją opiera na głosach ekspertów, a w przypadku gmin według przyrodników odpowiadaliby za to politycy. A na nich będą też miały wpływ inne osoby, które mogą mieć jakieś interesy dotyczące lasu. Mówił o tym Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. W tych radach gmin często zasiadają e, właśnie myśliwi, często zasiadają leśnicy, aktywni, czynni. Osoby, którym zależy na tym, e, żeby te najcenniejsze przyrodniczo miejsca, te które po prostu powinny być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 Projektu broni jego twórca, czyli poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. On twierdzi, że obecnie jest tak, że ta decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie uwzględnia często interesów lokalnej społeczności. Nie bierze więc jego zdaniem pod uwagę ludzi, którzy na przykład utrzymują się z pracy w gospodarce leśnej czy turystyce. To są pewne obszary, gdzie ludzie z tego żyją i nikt z dnia na dzień tych ludzi nie pozwala pracy. I te przepisy mają zapewnić, że te formy ochrony przyrody, czyli rezerwaty będą tworzone z większą rozwagą, przy większych jawności, transparentności i z udziałem lokalnej społeczności. Projektu broni też posłanka PSL Urszula Pasławska, która uważa, że lokalna społeczność powinna mieć prawo głosu podczas tworzenia rezerwatu. Jeżeli społeczeństwo będzie miało głos w większym zakresie ochrony środowiska, to mam takie przekonanie, że ta ochrona środowiska będzie zdecydowanie bardziej efektywna. Każda inwestycja dzisiaj, ona się opiera o decyzje środowiskowe, ona się opiera o raporty środowiskowe, ona się opiera o konsultacje środowiskowe. W związku z tym rozszerzamy tutaj taką możliwość. I jednak szanse na to, że ten projekt wejdzie w życie są małe, bo jak ustaliłam nie cieszy się on dużym poparciem w koalicji rządzącej. O tym wszystkim opowiadała Państwu Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Na pewno będziemy śledzić tę sprawę. Ja teraz z kątem oka patrzę na zegar. No, 16.30. Krót aktualności Andrzej Kocjan. Prezydent Emmanuel Macron odwiedzi w najbliższy poniedziałek Polskę, informuje nasz francuski korespondent Stefan Folzer. W Gdańsku odbędzie się wtedy francusko-polski szczyt na szczeblu ministrów. Rządzący spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Dziś debata, jutro głosowanie. Do odrzucenia weta potrzeba trzech piątych głosów w Sejmie. Koalicja rządowa nie ma takiej większości. Ceny paliw jeszcze niższe. Minister energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Lidr diesla ma kosztować maksymalnie 7 zł i 18 groszy. Pod hasłem Czarny Tydzień od poniedziałku zacznie się akcja protestacyjna w szpitalach powiatowych w całym kraju. Personel placówek, które wezmą udział w akcji, będzie ubrany na czarno. Celem jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację finansową. Wreszcie może ktoś zrozumie, że potrzebne są bardzo głębokie reformy. Pacjenci nie odczują skutków protestu. Kardynał Stanisław Dziwisz murem za papieżem Leonem XIV. Osobisty sekretarz Jana Pawła II przekazał Ojcu Świętemu wyrazy bliskości i solidarności. Zrobił to po atakach Donalda Trumpa na obecnego papieża. Według Dziwisza słowa prezydenta USA były zdumiewające i niedopuszczalne. Pełne wydanie aktualności o 17. 16:32 na zegarach. To jest ekspres jedynki prosto z Sopotu, ale na moment wrócimy jeszcze teraz do Warszawy, bo tam w Waszym studiu jest Agata Kondzińska, której na pewno jest bardzo smutno, że jesteś sama w studiu, prawda, Agato? No nie, tak, do końca sama tęsknię. Nie tęsknię, mnie. tęsknię <gry> Dzień dobry, tak. Dzień dobry, Agata Kondzińska, czyli czas na naszą popołudniową rozmowę już teraz. Rozmowa Dnia. A dzisiaj gościem jest Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam panią i wszystkich radiosłuchaczy. Którzy świętują, świętują urodziny. Pan świętował niedzielne wybory na Węgrzech? No, wypiliśmy po kielichu Tokaju. O. Ale wypiliśmy głównie za, za przyjaźń polsko-węgierską, która chyba w, po tych wyborach będzie bardziej autentyczna, mniej fasadowa. No bo to, co było kłopotem dla wszystkich pewnie, to że z jednej strony pan premier Orban deklarował, a i polski prezydent tak samo deklarowali odwieczną przyjaźń polsko-węgierską, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że Węgry prowadzą politykę, kompletnie jakby niechętną dla polskich interesów. Zarówno blokowali pieniądze dla Polski, na polską armię. blokował Orban blokował pieniądze na wojnę obronną Ukrainy. Blokował wiele rozwiązań, na których nam zależy. Więc wszystko razem było to takie, ta deklaracje o przyjaźni były mocno fałszywe. Teraz możemy pić Tokaj w absolutnie, z autentycznym przyjaźnią do Węgier. Ale mimo, mimo wszystkich tych, tych historii, które pan wymienił, do tego jeszcze ja przypomnę świat obserwował i czytał depesze, doniesienia na temat ministra spraw zagranicznych węgierskiego, który. A, tak. Tak, który, który donosił Ławrowowi, szefowi rosyjskiej dyplomacji, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami Europy. Były też rozmowy Wiktora Orbana, który deklarował taką postawę gotowości do pomocy w każdej sprawie Władimirowi Putinowi. I w tym czasie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki odwiedzał Wiktora Orbana. Panie, no można powiedzieć tak delikatnie, że to było nierozsądne i chyba niemądre postępowanie, prawdopodobnie podyktowane jakimiś potrzebami udzielenia wsparcia ze względu na jakieś poczucie pokrewieństwa światopoglądowego, czy ideowego, czy z Orbanem, no ale z punktu widzenia interesów Polski było to absolutnie chybione przedsięwzięcie narażające no, na, trochę na, na śmieszność. Y, y, powiem tak. No z klęski Orbana y, i ze zwycięstwa Maziara. No pewnie. Y... Różne wyciągane były wnioski, ale nie do kategorii przegranych w tych wyborach, no nale należy zaliczyć przede wszystkim samego premiera Orbana i jego partię, ale na drugim miejscu, no to jednak ja bym wpisał prezydenta Trumpa, prezydenta Nawróckiego, no i Putina, też prezydenta. Wszyscy cała czwórka przegrana, ale co znaczy też ta wygrana dla Europy? Jak pan to ocenia? No zobaczymy, ale wszystko na to wskazuje, bo przecież Mazier wygrał pod hasłem przywrócenia, normalnych relacji yy, yy, Węgier z, i z, z, z Europą i uczestniczenia Węgier we wspólnej polityce europejskiej. To są deklaracje zobowiązujące, ale przede wszystkim wynikające z głębokiego przekonania, że to służy Węgrom. Cieka Madzier jest ciekawym człowiekiem, bo przecież to jest człowiek o poglądach bardzo konserwatywnych. Tak, politycy jest... Prawa i Sprawiedliwości mówili mi, że tak, nie wygrała by... radykalna prawica, Ale tylko to... umiarkowana. Tylko to... Tak, wygrała umiarkowana prawica oraz mądrość pozostałych sił politycznych z dawnej opozycji, które... Kiedyś przegrała, bo lewica na Węgrzech się skompromitowała w sposób totalny. No i wymyślili po przegranych kolejnych wyborach, że jednak należy postawić na czele kampanii wyborczej, a w przyszłości także rządu, kogoś, kto mówi językiem akceptowanym przez większość Węgrów. A to jest język jednak zakorzenienia w tradycji, język jakiegoś marzenia o, o dobrym funkcjonowaniu w wymiarze kultury narodowej na przykład, który co nie stoi w sprzeczności z dobrym, byciem dobrym Europejczykiem. I to na tym według mnie tu był klucz do zwycięstwa Medziara. Warto, żeby inni to też przemyśleli, że y, umiarkowany konserwatyzm, taki, powiedziałam, proeuropejski konserwatyzm jest y, zawsze wartością dodaną dla opozycji, powiedziałam, liberalnej. Ten umiarkowany konserwatyzm taki proeuropejski, to czy to jest Mateusz Morawiecki? Bo trwa właśnie posiedzenie władz Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy rozmawiamy, wiemy, że w partii jest gorąco i może dojść do przesilenia. Mateusz Morawiecki założył swoje własne stowarzyszenie. Zapisało się tam prawie 50 parlamentarzystów. Jarosław Czyński ma problem, czy nie ma problemu? Czy w ogóle się tym zajmować, czy też jednak nie powinna nas obchodzić największa partia opozycyjna? Problem na pewno mają wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości, no bo nie wiadomo, jaki jest zamysł strategiczny pana Morawieckiego, czy on chce odejść i założyć własną, odrębną partię, właśnie powiedziałbym, bardziej umiarkowaną w sensie prawicowości, czy też tylko chce nacisnąć na kolegów, tak powiem, z radykalnego skrzydła PiSu, aby zagwarantować sobie, i swoim ludziom y, odpowiednie miejsca na listach wyborczych. Tego nie wiemy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast y, pan Morawiecki ma kłopot y, i wszyscy inni z nimi również ten, że był niedawno premierem bardzo źle ocenionym w czasie kampanii wyborczej ostatniej, gdzie też on raczej jest tym nie tylko raczej Orbanem. Orbanem to on oddawał władzę, on, tak, oddawał nawet władzę. dwutygodniowego rządu. Więc, więc trudno sobie wyobrazić. Ale wie pani, po wyborach mogą być bardzo różne konstelacje. One będą wtedy zależały mniej od uwarunkowań natury polityczno-historycznej i mniej od, od jakichś powiedział, kwestii światopoglądowych, ideowych i tak dalej, a w dużo większym stopniu od zwykłej arytmetyki y, y, powyborczej w parlamencie, ale, czyli potrzeby budowania większości. No tak, ale Prawdopodobnie czy... Morawiecki na to liczy. Ale czy pan chce powiedzieć, że już nie będzie takiego kordonu, który był i otaczał Prawo i Sprawiedliwość w 2023, kiedy jednak ta partia wygrała, ale nie miała z kim tworzyć większości i czy teraz może znajdą się. No, są znów y, takie chochole tańce wokół, y, wokół PSL-u. i Wykonują to... je politycy Prawa i Sprawiedliwości. Panie, zdumiewa mnie, bo teraz Morawiecki tam podobno się jakoś zalecał do PSL-u wcześniej. Pan Czarnek. Dziwi mnie aż to, że tego nie odnotowują tak bardzo wyborcy PiSu i nie, po prostu, nie przerzucają swoich głosów na PSL. Ja bym na to bardzo liczył, nie ukrywam. Ale tak już na poważnie mówić, to mówiąc to dzisiaj sytuacja się zmieniła ze względu na to, że w sondażach, ale chyba i w, w życiu politycznym pozycja Prawa i Sprawiedliwości domuje. Ono, oni idą w dół. Jak to już mówiłem, nie jestem prorokiem, ale mówiłem już chyba ponad rok temu o tym, że przyjdzie taki moment, że konfederacje będą miały więcej odpisów w, w wynikach wyborczych i że to prędzej konfederaci będą decydowali o tym, kogo sobie wybiorą za, za, za koalicjanta, a nie Jarosław Kaczyński. Więc to mogą być bardzo różne sytuacje. No po tak, wymocach. a misję tworzenia rządu i tak powierzy w pierwszym kroku prezydent. No powierzy prezydent, więc to zobaczymy. Na razie jest według mnie problemem dla polskiej demokracji może być to, że generalnie będzie trudność z wyłonieniem większości. Może być trudność zarówno wtedy, jeżeli największe. Bo prawdopodobnie koalicja obywatelska wygra te wybory. Pytanie jest tylko takie, czy wygra na tyle zdecydowanie, że będzie miała siłę utworzenia większości. No, a jeśli tą siłą. A jeżeli to samo dotyczyć będzie i PiS i Konfederacji. Ale jeśli tą siłą dla koalicji obywatelskiej byłaby Konfederacja, to. Konfederacja Męcena i Bosaka. Bo sam jestem ciekaw, co koledzy wtedy zrobią. Ja uważam, że. Ma pan ten komfort, że nie musi pani, decydować. No, po wyborach, jak jeszcze raz powiem, po wyborach rośnie znaczenie yy, yy, realnej zdolności stworzenia większości. Przed wyborami są akcentowane różnice ideowe, programowe i tak dalej, bo one są bardzo ważne. Więc poczekajmy, no zobaczymy. Ja, ja zakładam, że koalicja obywatelska będzie pierwsza na pudle wyłoczym. Na drugim miejscu będą konfederacje do spółki, a dopiero PiS na trzecim miejscu. Więc to też będzie rzutowało na to, jak się zachowa i pan Morawiecki w środku, jak będą, gdzie będą poszukiwali koalicjanta, czy pozostali uczestnicy tej gry. Mnie osobiście zależy, nie będę ukrywał na tym, żeby... Koalicja obywatelska wygrała nie tylko w ten sposób, że sama będzie miała bardzo poważną pozycję, no ale że będzie miała zdolność koalicyjną. Pan myśli, że taki scenariusz, który był w 2000, który to był rok yy, piątym? No wie pani, ja yy... uważam, że jeżeli się na przykład okaże, że nie będzie ani jedna, ani druga strona miała zdolności do stworzenia większości, to może wróci pomysł taki. W Niemczech to była dwukrotnie, była wielka koalicja tak. i to się jakoś sprawdzało. W Polsce to nie niedoszły popis, prawda, do życia, ale nie doszły. Panie, panie Prezydencie, są wezwania i z PSL-u, i z Konfederacji, żeby zrobić reset konstytucyjny, bo mm, politycy mówią, no już nic się nie da zrobić z tym Trybunałem. Jedni mówią, że to, co się wydarzyło w Sejmie, było w Inni mówią, że to prezydent nie dopełnił y, swojego obowiązku. Reset czy... Wie pani, ja bym chciał usłyszeć od zwolenników tak zwanego resetu konstytucyjnego, na czym ten reset konkretnie miałby polegać. Bo problem polega na tym, że łatwo jest głosić tezę o potrzebie poprawienia konstytucji. Warto przypomnieć, że i autorzy tej konstytucji i ci, którzy byli jej promotorami zakładali, że po 10 latach ta konstytucja będzie podlegała pewnej dyskusji publicznej, ale także i będą wyciągnięte wnioski, co w tej konstytucji poprawić. Te 10 lat już bardzo dawno temu minęło, więc oczywiście dobrze by było myśleć o konkretnych zmianach w konstytucji, ale ja obawiam się, że każdy będzie chciał zmian zupełnie innych sprzecznych ze sobą no prezydent będzie chciał budować ustrój prezydencki mm. a, a, a główne siły polityczne nie tylko koalicja obywatelska ale nawet i Jarosław Kaczyński będą chcieli silniejszej jego silniejszej roli premiera no, więc jeszcze raz chciałbym usłyszeć, co ma być tym resetem, na czym ma ono polegać. Ale jak załatwić sprawę w Trybunale Konstytucyjnym dzisiaj? No bo mamy taki, mamy taki stan, że jest dwoje sędziów, od których przysięgę odebrał pan prezydent Karol Nawrocki, bo zanalizował ich życiorysy, uznał, że są prawidłowe. Czworo sędziów ma, wciąż tak. jest w analizie. Pan prezydent Nawrocki miał szansę na, jeśli nie w pełni zakończenie, to uspokojenia kryzysu yy, w ok obszarze Trybunału Konstytucyjnego mógłby sytuację uzdrowić, gdyby, gdyby zaprzysiągł wszystkich sześciu sędziów prawidłowo wyłonionych przez parlament. On z niewiadomych powodów wybrał sobie dwójkę, resztę no. zostawił na lodzie. No i teraz mamy raczej pogłębienie kryzysu w obszarze Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie widzę w tej chwili, może dzisiaj pan prezydent by chciał, może w każdej chwili tą czwórkę zaprzysiąc tak samo. I powiem więcej, on by mógł postawić w bardzo trudnej sytuacji tych, tych czworo, czworo sędziów, no bo by musieli składać drugi raz przysięgę, prawda? Więc dla nich to byłaby sytuacja mocno niekomfortowa. Ale prezydent mógłby to zrobić. Czy to zrobi? Raczej wątpię, ale tego mu życzę. Natomiast pani pyta, co, to, co, co, jak mo, co się będzie działo i co mm. może uzdrowić. Ja się obawiam, że jedynym sposobem na uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym to będzie upływ czasu i powoływanie kolejnych sędziów przez parlament, którymi prezydent albo ich będzie zaprzysięgał, albo nie będzie, ale do pewnego... Do, nie może sobie pozwolić, że nikogo nie zaprzysięże. To w związku z tym na, będzie taki moment, kiedy będzie wystarczająca większość w Trybunale sędziów, którzy będą chcieli zmiany prezesa, czyli przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, I... pana Święczkowskiego. Musimy Więc, już I wtedy koniec, to powiem. będzie być może nie koniec, ale przesilenie w ramach. Teraz prezesu. jest już koniec tej rozmowy. Dziękuję. Ale to nie jest zdecydowanie koniec jedynkowej popołudniówki. Jeszcze tylko dodam, z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Sopotu, bo ekspres jedynki dzisiaj z Sopotu właśnie na skwerze kuracyjnym z widokiem na molo. Ale ja słyszałam, że pani prowadzi koło gospodyń wiejskich w Łęgłowie. Zgadza się? Tak. No to wykorzystajmy może to, że pani właśnie takie koło prowadzi. I co, może jakieś 100 lat zaśpiewamy z takim zaśpiewem? Ja myślę, że mogę zaśpiewać. No, no, no zróbmy taką próbeczkę. A, mam nadzieję, że wszyscy wytrzymają. No to zaśpiewam. <śmiech> no to słuchajcie, specjalnie dla radiowej jedynki. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. I jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i słodyczy. Izabela konkolska, z KGW Cudawianki życzy. <śmiech> Bardzo dziękujemy. Takich cudownych słuchaczy tutaj mamy i innych słuchaczy na Radiowej Jedynki też na Sopockie Molo. E, zapraszamy. Dalej rozdajemy jeszcze upominki i do 18 można nas tu spotkać. Cudawianki to rzeczywiście były. Jeszcze więcej cudów i wianków po 17 w ekspresie Jedynki. Urodziny Jedynki w Polskiego Radia.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 Ewa Mierzejewska. zapraszam. Według służb powinna kończyć się praca na A1C między węzłami Stanisławie i Pelplin na węźle Swarożyn. A chodzi o to, że zablokowana jest łącznica wjazdowa na ten węzeł ze względu na to, że kilka godzin temu przed południem wywrócił się na łącznicy samochód ciężarowy i blokował częściowo przejazd. Teraz łącznica wjazdowa jest zamknięta na czas podnoszenia tej ciężarówki i te prace miały zakończyć się około godziny 17. a czwórka. odcinek między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód tutaj po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Nadal częściowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zamknięty jest jeden pas na 89 km. Jest tu cały czas dość długi korek, ma mniej więcej 7 km. Polecam Państwu objazd na dla Chojnów. Jedziemy albo drogą wojewódzką 324 i później albo na tym samym węźle zjeżdżamy na S11, a później jedziemy dalej drogą krajową numer 94 przez Legnicę. Dobre informacje z S6, Tutaj między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Karczemki zepsuł się samochód ciężarowy. Było zwężenie w kierunku Łodzi. Teraz ta trasa na 333 km jest odblokowana, chociaż widać jeszcze niewielkie spowolnienie do węzła Kowale. Długi korek natomiast jest na S6 między węzłami Juszkowo i Rusocin. Na jezdni także w kierunku Łodzi. To z powodu remontu. Zakorkowana jest także szóstka na dojeździe z 91 do Rusocina właśnie. I też droga krajowa numer 91 z dużym natężeniem ruchu, zwłaszcza w Pruszczu Gdańskim. Dobra informacja z adwójki między węzłami Luboń-Krzesiny w pobliżu Poznania odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Tutaj po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym zamknięte były dwa pasy. Niestety korek jest nadal, to jest takie mniej więcej 10-kilometrowe spowolnienie.